Wolf, the the the magazyn dźwiękowy z wolf, dookoła świata. Jak do stopa? wolf, the sky, all the time. Kofon. Kofon. są wiadomości. Dorota Wysocka. Dobry wieczór Państwu. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydanie 15. Oj będzie się działo, tak mawia Jerzy Owsiak. No i dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy... Oj, się dzieje rzeczywiście dużo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dziś finał po raz piętnasty. W akcji włączył się dosłownie cały świat. Pocztaw na Karaibach, prawdziwa letnia zadywa na Trinidadzie. Odezwała się do nas ekipa, która podróżuje dookoła świata. Uwaga, jak to stopy są teraz yy, w Hagulama. Łukasz Słapek, wiadomości. Więcej znajdziesz na Thank you.